Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat. Ale wie Pan, tak konkretnie. Na bogato. Jedziemy z tym koksem. Co można w dzisiejszych czasach kupić za 20 dolarów? Poniżej. No, od, albo niżej. Ale załóżmy za okrągłe za to do 20 dolarów. No Można y, kupić na pewno y, butelkę rumu albo jakiejś taniej szkockiej. Można kupić kilka piw w pawie. Można zrobić jakieś bardzo skromne zakupy spożywcze, zależy również gdzie. Można kupić kilka paczek papierosów, a od całkiem niedawna można również kupić 159 litrów ropy krut, według wyceny, West Texas Intermediate, czyli indeksu WTI. Tak spadła nam ropa naftowa, która jeszcze całkiem niedawno, jeszcze w grudniu była po 61 dolarów, natomiast teraz w marcu, na koniec marca notujemy już, notujemy już ceny 20 dolarów lub poniżej. W momencie, kiedy to mówię, przed momentem było to 19,55 Dzisiaj postaramy się porozmawiać na temat wydarzeń, które za tym stały i przyczyn dla tak niskiej ceny ropy naftowej. Jest, przyczyny są częściowo związane z koronawirusem, a po części związane z wielką geopolityką mocarstw. Także witamy w kolejnym odcinku Mielenia ze Zorem. Na bogato, ja jestem enemy, z drugiej strony Zezowaty Zorro i jedziemy. Z tym koksem? Jak tradycyjnie już. Tak jest. E, czyli od czego by to zacząć? No, musielibyśmy chyba cofnąć się y, kilka dekad wstecz do roku 71, kiedy y, prezydent Stanów Zjednoczonych Nixon y, wypowiedział oficjalnie wymienność dolara na złoto. Y, w roku 71. To było takie formalne zakończenie układu Bretton Woods, który został stworzony w roku 1944, a który był tak jakby formalizacją tego, co się działo w okresie międzywojennym. Po tym, w momencie zdjęcia tego peg była próba stworzenia pewnych mechanizmów walutowych, które która została ochrzczona nazwem Smithsonian Institute i od nazwy instytutu, w którym to obradowywano, w którym obradowywano nad tym. Weszła ona w życie, ale rezultaty były dosyć słabe, ponieważ świat nie miał już wtedy wiary w amerykańskiego dolara. W związku z czym prezydent Stanów Zjednoczonych Nixon razem z papieżem dyplomacji Henrym Kissingerem Wybrali się na pustynne landy i w roku 1973 podpisali umowę z królem Faisalem z Arabii Saudyjskiej. Ta data, ten rok jest to kreacja tak zwanego petrodolara. Na czym polegał system? Kraje OPEC, czyli Arabia Saudyjska plus głównie eksporterzy ropy naftowej, deklarowały się sprzedawać swój produkt tylko i wyłącznie otrzymując dolary w rozliczeniu. W rezultacie obydwie strony, zarówno producenci ropy naftowej z OPEC-u zyskiwali całą masę dolarów, które mogli angażować w rynek amerykański kupując amerykańskie papiery dłużne. Stany Zjednoczone z kolei co prawda kosztem strat w swoim własnym sektorze przemysłowym, ale uzyskały pozycję, w której mogły tak naprawdę budować, budować ten dług bez praktycznie żadnych konsekwencji systemowych dla siebie. Natomiast petrodolar w pewnym momencie stał się tą walutą wymienną dla całego świata, ponieważ jeszcze całkiem niedawno 92 do 94% transakcji na świecie używa, było wykonywanych z użyciem dolara. W tym momencie od około dekady widzimy, yy, widzimy zakończenie się już systemu petrodolarowego. Stany Zjednoczone odeszły od niego. Ba, W 2015 roku za prezydentury Baracka Obamy do, yy, Stany Zjednoczone z krajów importerów ropy naftowej stały się eksporterem i producentem. Więc Koń, skończyła się w pewien sposób albo kończy się na naszych oczach rola petrodolara i dolara również jako tej waluty rozliczeniowej do transakcji światowych, ponieważ w tym momencie jego rola spadła do około 50-55% wszystkich transakcji na świecie. Tutaj głównie kraje BRICS oraz wszyscy przeciwnicy Stanów Zjednoczonych decydują się na bilateralne układy walutowe, byleby tylko ominąć dolara w tych rozliczeniach. Nasza aktualna sytuacja jest chyba po części pokłosiem tego, co się właśnie, co się dzieje na dolarze, prawda? No i na ropie, bo ropa w petrodolarze to jest nieodzowna składowa. Więc to, to są bracia bliźniacy. Ten porządek się opiera od czasów Kissingera właśnie na tandemie Stany Zjednoczone Arabia Saudyjska. I nie jest przypadkiem, że gorączkowy weekend pierwszego niedzielnego, nadzwyczajnego posiedzenia Fedu z pierwszym tym pakietem stymulacyjnym zejściem ze stopami procentowymi do zera odbył się w tym czasie. Przypomnę, że posiedzenie niedzielne Fedu w ogóle w historii nigdy jeszcze nie miało miejsca, bo, bo nie było takiej potrzeby. A w ten weekend, gdzie nastąpił rosyjski strajk naftowy, zrywający obrady OPEC, Miał miejsce, czyli to nie jest przypadek. Te obrady były w piątek po południu. Sygnał z Wiednia, bo tam się odbywało spotkanie rutynowe OPEC-u, był negatywny, że mimo przedłużonej rundy negocjacji nie doszło do porozumienia. Rosja nie dała się namówić na utrzymanie cichego zobowiązania dżentelmeńskiego, które przez ostatnie pięć lat było przez nią bardzo skrupulatnie przestrzegane, czyli mówiono nawet o formalizacji OPEC plus Rosja jako nowego kartelu światowego ropy naftowej. I to działało bardzo dobrze. Rosja wszystkie te zobowiązania OPEC-u realizowała i nagle zerwała tę cichą umowę dżentelmeńską w ten weekend, gdzie w Nowym Jorku na, w, w, w nagłym posiedzeniu zebrał się FED, bo na rynkach światowych nastała panika na Dalekim Wschodzie, giełdy szybowały w dół, nie było dolara w obrocie, nie było go gdzie pożyczyć, e, panika była wyczuwalna. I ta panika, ona tak po cichu trwa do teraz w związku z tym, że dolara nadal w obrocie nie ma, bo, bo trudno go pożyczyć. Nadal jest on w trendzie wzrostowym. Chwilowo to zostało przysypane przez pierwszą i drugą rundę zupełnie bezprecedensowych działań Jerome'a Powell'a z Fedu, ale ten trend, jak mówię, jest w mocy. Zbieżność czasowa w tym samym momencie strajk Putina w ropie wobec OPEC-u i rozpoczęcie faktycznej wojny naftowej, światowej wojny naftowej, cenowej, ze zjazdem cen, temu towarzyszącym w sposób nieunikniony, bo jeżeli nie ma kontroli wydobycia, jest duża pula tak zwanych wrogich państw i organizacji, które na Bliskim Wschodzie ropę fedrują, jak złodzieje w Syrii i w Iraku, te wszystkie ISIS i różne pochodne, to tutaj u nas na blogach to się pojawiało, wiele dowodów na to, że w tym biorą udział oficjalni politycy z kilku krajów regionu i zarabiają na tym krocie, ta nielegalna ropa się po prostu na rynek światowy wylewa i jakoś trzeba ją, te, te nielegalne źródła okiełznać, czyli żeby strumień po podaży równoważył się ze strumieniem popytu, no bo tak działa prawo podaży i popytu, żeby cena była e, stabilna, prawda? No niestety e, Putin te ciche to, to, to zobowiązanie gentleman's agreement zerwał i mówi no ja nie będę ciął wydobycia bo w tej sytuacji nie jestem tym dalej zainteresowany no i oczywista wojna cenowa do tego natychmiast odpowiedzieli Arabowie z Riadu z Arabii Saudyjskiej mówią no skoro tak to my też nie będziemy ciąć wydobycia i my mamy najtańszą Europę, mamy najniższe koszty w związku z tym jak wojna to wojna no i kto będzie w tej wojnie poszkodowany wiadomo kto kto, ci, którzy mają najwyższe koszty, czyli ropa łupkowa ze Stanów Zjednoczonych i to nam ujawnia prawdziwego Prawdziwą ofiarę tej wojny wyznaczonego do strzału, czyli tych alternatywnych dostawców ropy naftowej z łupkowej ze Stanów Zjednoczonych, gdzie koszty wydobycia średnie tych najważniejszych wynoszą około 30 tam kilku dolarów, czyli tak można przyjąć 35 taką okrągłą liczbę za poziom przełomu kosztowego powyżej 35 to oni zarabiają i aktywizują swoją produkcję, poniżej no to muszą dokładać, czyli nie są tym zainteresowani, plajtują, zamykają wydobycie. No i o to chodzi. Do tej pory ropa miała, kiedy Putin grał w tym tandemie z Saudami, ropa miała solidne dno, 35 dolarów i poniżej nie spadała. Miała górne ograniczenie długoterminowe, które ja dawno temu wystarczyłem na 55 dolarów, że ropa w, w, ludzie otwierali oczy zdumienie, jak to jest możliwe nie, nie, 55 to tanio, nie, nie, to coś się musiało pomylić, nie ona chwilowo będzie wyskakiwała powyżej i wiarygodnie nie przeskoczy tego progu bo zduszą ją producenci, którzy chcą na tym zarabiać alternatywniej, 55 to jest widać na wykresie ten poziom oporu na górze no i co? no i to przez kilka lat działało, dopóki ta sztama była między Rosją a Zachodem i Arabami to się nagle teraz w oparach koronawirusa przerwało, więc to nie jest zabawa na krótko, co najmniej średnioterminowo, bo to jest wojna walutowa między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, między grupą BRICS i walutami wschodzącymi, yuanem, którzy popierają Putina w tych działaniach, bo chcą kupować ropę za, za yuan, a nie za dolary, a resztą świata, czyli dolarem. Czyli to jest rozgrywka między... Wszystkimi walutami, zwłaszcza wschodzącymi i dolarem, jako hegemonem do tej pory w petrodolarze, czyli jest to zachwianie, atak frontalny na fundament obecnego porządku światowego, czyli petrodolara. I on się zachwiał, ten porządek w wielu miejscach drży, bo ten, fun, ten filar jest podkopywany. Czyli co? No, czyli bierzemy udział, to jest kolejny dowód na to, bo jest ich więcej, w tak zwanym, jak to mówią Amerykanie, end run. Bo to jest dokończenie kryzysu z 2008-2009 roku, tak zwanego wielkiego kryzysu finansowego. Zaczyna się tak zwana wielka depresja, czy większa depresja, jak nazywają. Czelente. On trafnie obserwuje trendy i tu się nie myli. Takich no, analityków jest więcej, nie jestem tu wyjątkowy. Wcześniej to sam własnoręcznie, że tak powiem, oceniłem tak samo. Nie korzystam tu z ich doświadczeń, ale ja obserwuję. No i jak mówię, no nie jestem wyjątkowy w tym stwierdzając, że skoro ten frontalny atak na porządek petrodollara ma miejsce i on drży, no to znaczy, że walczymy o wszystko. No i to rozdanie się zakończy nie teraz, nie za dwa miesiące. Dokładnie harmonogram jest gdzieś tam opisany. Yy, tutaj to dam, kryptoreklama, przygotowuję na wniosek moich czytelników takie opracowanie kryzysowe, przystępnym językiem opisujące co się dzieje, co z tego wynika, co z tym zrobić. Bo siłą rzeczy będziemy w tym brać udział. Ropa, złoto, dolar. Frank Szwajcarski, Złotówka, to wszystko w tym bierze udział. Z konieczności rzeczy w różnych przekrojach, w różnych migawkach, ale wszystko się logicznie spina, bo to nie jest przypadek. Powtarzam, że Putin zastrajkował akurat w tym momencie, kiedy zastrajkowały giełdy na Dalekim Wschodzie. Kto był pierwszy, kto jest przyczyną, kto jest wyzwalaczem tego? No, można się spierać, ale te wydarzenia są współbieżne i ściśle skoordynowane. No więc istnieje między nimi związek, istnieje strukturalny jungti między nimi. Obserwujemy po prostu wielką, wielkie przetasowanie na arenie światowej. I obecnie znowu na wykresach widać, że. Dolne ograniczenie, ta twarda podłoga pod ropą jest na poziomie 10 dolarów. Już, już nie 25, ani 35. 10 drogi Watsonie. A ograniczenie górne, zgodnie z analizą techniczną, jest 35. No bo to był poprzedni sufit, tak? Znaczy podłoga, no teraz jest sufit. Analiza techniczna się przydaje spotkaliśmy się już z głosami, z informacjami od niektórych analityków informujących, że właśnie 10 dolarów dla ropy naftowej, dla WTI to będzie, to będzie ten moment, to, będzie to, to, to powiedzmy zejście jeszcze w dół. Także stara prawda giełdowa mówi, jeśli myślisz, że aktywo jest tanie, pamiętaj zawsze może być tańsze. Natomiast kraje, o których tutaj wspominamy, czyli Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Rosja, no to są trzy, to jest trójka największych producentów ropy naftowej w świecie, tak? W średnio w 2019 roku Stany Zjednoczone wyprodukowały 15 milionów baryłek na dzień, Arabia Saudyjska 12 milionów, Rosja 10 milionów 800 tysięcy, Tuż za podium klasyfikuje się Norwegia z 10,6 miliona, ale Norwegia to jest troszeczkę inna już sprawa. Oni mają swoje problemy teraz z funduszem w związku z tą ceną ropy. Natomiast tutaj Zoro wspomniał o, ty, o, tych, o tych cenach wydobycia. Rzeczywiście aktualne ceny najbardziej uderzają w sektor łupkowy, gdzie ta średnia cena wydobycia oscylowała się w okolicy 33 dolarów. W wypadku Arabii Saudyjskiej w niektórych miejscach mowa nawet o koszcie 10 dolarów, aczkolwiek myślę, że tak bliżej 20, to jest, ten, to jest ta cena, którą jesteśmy w stanie przyjąć. Sektor amerykański stricte wydobywający ropę, no to mówimy tutaj o poziomie 20 do 40 dolarów za baryłkę, czyli w tym momencie już w większości jurysdykcji mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wydobycie ropy naftowej jest poniżej, powyżej kosztów, więc przynosi tak naprawdę straty. Jeżeli dodamy do tego w tym momencie to, co dzieje się na świecie, czyli tak naprawdę no, Europa przeżywa lockdown związany z koronawirusem. Chińska gospodarka praktycznie stoi, porównując do poprzednich poziomów. Prędzej czy później, nie oszukujmy się, ale amerykańska też stanie. Wystarczy popatrzeć chociażby po wielkościach pakietów pomocowych, tego wielkiego, gigantycznego skupu wszelkiej maści aktyw a także szybujących coraz bardziej w wolumenach, liczbach ludzi zakażonych. Także Ameryka prędzej czy później też stanie. Będziemy mieli sytuację, już mamy właściwie sytuację, gdzie ten popyt na ropę naftową jest niższy niż produkcja. W związku z tym 21 marca mamy już pierwsze doniesienia, Informujące, 28 marca, informujące, że producenci ropy naftowej dopłacają rafineriom, aby te przyjęły od nich ropę naftową. Dzieje się to w Stanach Zjednoczonych. Mowa tutaj na razie o, z naszego punktu widzenia, drobnych dopłatach, 19 centów za baryłkę dla przykładu. Ale jest to w pewien sposób już przerażające, ponieważ można by powiedzieć, że mamy NIRP, czyli negatywne stopy procentowe na ropie naftowej. A jak już tutaj wspomnieliśmy, może nie być to jeszcze koniec, ponieważ przewidujemy ropę naftową ubijającą dno na poziomie 10 dolarów, ale nie należy jeszcze zapomnieć o tak zwanej capacity, czyli pojemności zbiorników, które mogą przechowywać ropę. Ta jest również ograniczona, więc w pewnym momencie dojdziemy do sytuacji, gdzie tej ropy nie będzie już gdzie trzymać. No to dotykamy istoty tych, tych dopłat, które się wzięły w ropie w, z, z ujemnymi stopami cen i kosztów. To jest ta tajemnica, magazyny są pełne, te przejściowe. Bufory są zapełnione, bo nie są odbierane. Więc trzeba jakoś, żeby utrzymać swój poziom ruchu i nie redukować personelu i nie dokonywać cięć, czyli mieć płynność w obrocie, to producenci po prostu zachęcają odbiorców właśnie tymi małymi dopłatami, żeby oni brali na zapas i magazynowali ten produkt u siebie to stąd się to bierze, te zachęty, bo chcą utrzymać swój ruch, a ruch chcą utrzymać po to, że liczą na to, że jutro to się odbuduje, wie pan, ta nagła zniżka, to, to tam te ceny odbiją i będziemy nadal prosperować, nie możemy teraz zamykać naszej, naszej produkcji, bo od, od, od, wtedy poniesiemy rzeczywiście dramatyczne straty, no bo jak ograniczymy produkcję, no to będą wpływy mniejsze, tak, więc utrzymajmy produkcję za wszelką cenę, a to kiedy to robimy my firmy X no to oczywiście działamy patriotycznie i nasz, nasz prezes chwali nas i klepi po plecach dobrze, dobrze Jones, dobrze zrobiłeś bo tu utrzymujesz udział rynkowy ale kiedy wszyscy Jonesowie tak robią no to, no to po prostu to jest recepta na katastrofę i właśnie ta recepta się realizuje bo wszyscy Jonesowie na świecie robią to samo, czyli swoich odbiorców zachęcają, że słuchajcie, mamy pełne magazyny, ale wy weźcie od nas, damy wam tu tego, to trzymajcie to jeszcze przez miesiąc, no i wtedy wszystko będzie grało. No nie będzie grało, wszystkie magazyny będą full, no i dzięki temu ropa dobije do 10 dolarów w następnej odsłonie i to, to już wszyscy wszyscy ci, ci wyżeracze z rynku naftowego wiedzą, a my to po prostu cytujemy, bo te 10 dolarów to nie jest, nie jest mój, mój rysunek na wykresie, który notabene zrobiłem, więc mamy tam, jakąś tam kreskę do pokazania, ale to nie o to chodzi. Bo ci starzy wyżarczy z firm naftowych, z trzech, które ja zdołałem odkryć, mówią to samo. Słuchajcie, nie oszukujcie się, to potrwa dłużej, w związku z tym dycha jest, będzie testowana. No ale nikt ich w zarządzie nie chce słuchać, bo prezes klepie po plecach tego, który mówi, słuchaj, ale no przecież to nie się jest, świat się nie kończy dzisiaj. Musimy utrzymać nasz udział rynkowy. Jak? No, stymulować popyt u odbiorców. No jak? No dajmy lekką zachętę. No, rozumiemy teraz o co chodzi? No tak działa rynek w, w, w warunkach ujemnych stóp procentowych. Bo jest zasilany groszem za 0%. Mhm. Tymczasem, jeżeli popatrzymy jeszcze na y, wykres crude oil WTI, y, mieliśmy tutaj 20 marca takie lekkie wybicie, lekką korektę w górę. Ropa doszła chwilowo do poziomu 28 dolarów. Czytałem na ten temat, bardzo wielu zaangażowanych w ROPę po prostu podskoczyło z radości. To wybicie w tym momencie jest klasyfikowane jako jedno z ważniejszych pod względem procentowym wybić na WTI kiedykolwiek. no Rzeczywiście to było, to było, to było, to było wybicie pod względem procentowym, tak, duże. Natomiast zaraz, się, zaraz potem się skończyło. I od kilku dni tak naprawdę mamy krzywą spadku. No, WTI to jedna sprawa, ale jeszcze ciekawsze jest, co może spotkać Ropę Brent, czyli ten Europejski indeks, tak? Przy tak, długo, przy tak długo utrzymującej się sytuacji niskich cen na ropie. Yy, istnieją już szacunki mówiące o masowej fali bankructw yy, nie tylko w sektorze amerykańskiej ropy, ale również w sektorze europejskiej ropy, ponieważ tak tania ropa no może powiedzmy jest dobra dla konsumenta końcowego, tak? Natomiast do wszystkich tak zwanych middlemenów, pośredników, czyli yy, rafinerii, oraz producentów. Jest to sytuacja po prostu typu nóż na gardle, stryczek i dodatkowo jeszcze rewolwer. Tutaj powiem z własnego podwórka. Jeszcze wiele lat temu w Wielkiej Brytanii była taka akcja polegająca na walce użytkownika końcowego, oczywiście tutaj z firmami sektorowymi, o utrzymanie ceny benzyny na poziomie poniżej funta albo jednego funta. Oczywiście z przyczyn rynkowych to nie wyszło. Zwykła benzyna pojawiała, oscylowała w okolicach 1,20 funt, 1,30 momentalnie nawet 1,40 Przyznam szczerze, że wczoraj pierwszy raz zobaczyłem na jednej z takich, gdzieś na wiosce położonych stacji benzynowych, benzynę za 99 pensów. Więc tak naprawdę najlepsze jeszcze przed nami, tylko ze względów na lockdown i ze względu na koronawirusa nie będzie nawet gdzie tego paliwa taniego wykorzystać, no chyba, że jeżdżąc po rondzie dookoła. No to, to najlepsze przed nami, ale nikt się nie cieszy, bo o wiele dotkliwsze straty w gospodarce całej gospodarce realnej nas czekają, więc to jest bardzo niepokojący objaw. Te 99 pensów to nie jest koniec. Moja prognoza to już od kilku tygodni brzmiąca, że no szykujcie się, bo jest plus tego wszystkiego taki, że chociaż będzie paliwo tanie, czyli dojdzie do 4 zł, co niebawem się stało. W Oszonie Warszawskim było 4 zł, a po, po kolejnym tygodniu mamy teraz na stacji 4,30 już pobite jak najbardziej orlenowskiej. 4,30 w najdroższym mieście Polski. To jest sytuacja na dziś. Za czwórkę można kupić na Oszonie benzynę najwyższej jakości. No a w Stanach, kochany, litr benzyny przy liczeniu tych galonów na litry, okazuje się kosztuje poniżej złotówki. Już w kilku Stanach tych troszeczkę mniej opodatkowanych złotówka za litr benzyny no więc pole do manewru jest jeszcze spore tak bym powiedział ekonomicznie i cenowo bo 90% ceny paliwa to są podatki ponad więc to nie jest tak, że te trendy w Europie nas tu tak bardzo uderzają po kieszeni tu dziewięćdziesiąt kilka procent tych uderzeń to pochodzi od Fiskusa, drogi Watsonie, więc tutaj powiedzmy Dobra. sobie szczerą prawdę na ten temat, co widać po rozpiętości bieżących cen na stacjach paliw, no jeden do czterech, no czyli w Warszawie czwórka, a w Stanach gdzieś tam w Teksasie jedynka. No, mhm. <tak>, tak jakby na innym świecie żyjemy, no, no innym świecie podatkowym, więc to tłumaczy różne rzeczy, chociaż nie do końca. Więc mamy jeszcze przed sobą ciekawe wydarzenia, nas to nie, nie będzie rajcowało, bo jak benzyna będzie kosztowała 3 złote, no to chyba większość z nas będzie bezrobotnych, więc to za bardzo bym w sensie nie ostrzuł sobie zębów na taką sytuację, nawet biorąc pod uwagę to, że nie jestem przyjacielem Urzędu Skarbowego i specjalnym admiratorem, to... Jednak istnieje jakaś ścisła zależność między dobrobytem w urzędzie skarbowym, a ogólnym poziomem koniunktury. No tak, Boż... ale ja tutaj przytoczyłem po prostu tak zwany Vox Populi, który, który cieszy się ze spadków i nie zauważa całości, całości sytuacji w szerszej perspektywie. No to, to mówią szefowie firm, między innymi pan Obajtek, szef Orlenu, który jak się zaczęły te duże zjazdy mówi, to my teraz maksymalnie obniżymy ceny paliw na naszych stacjach, żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom koronawirusa, co jest ewidentną brednią, ale bardzo dobrym hasłem reklamowym, bo musiał obniżyć ceny ze względu z, z, z, z, z, z lawinowym spadkiem cen zaopatrzeniowych. Musiał to zrobić i robi nadal, no ale jeżeli ubierze to w patriotyczny sos te, tej pomocy dla przedsiębiorców uderzonych przez koronawirusa, no to zyskuje dodatkowe punkty i ludzie zatankują u niego zamiast u dzikiej konkurencji, prawda? Mhm. Więc widać, że prezes Polskiego Koncernu Naftowego jest dobrym marketerem. Mhm. przeszedł szkolenia i wie co robi ale nie zmieni trendów światowych więc czekają nas kłopoty tyle mówi nam ropa inne surowce to powtarzają a z trendu wyłamuje się żywność i ogólnie surowce rolne co samo w sobie jest bardzo poważnym sygnałem ostrzegawczym no tak, tutaj już y, info, są informacje, że y, Wietnam i kraje Azji Południowo-Wschodniej mają y, dyrektywy rządowe dotyczące gromadzenia ryżu. Y, w wielu krajach, m.in. w Kazachstanie, zostały zawieszone kontrakty długoterminowe na pewne produkty rolne. Y, w Wielkiej Brytanii na, na y, stronach powiedzmy mas mediowych pojawiają się już informacje, że tegorocznych plonów nie będzie komu zbierać i fajnie by było, żeby tutaj pomoc ludzi z miast yy, się przydała. Natomiast natomiast no, ze względu na sytuację ogólną, w którą żyjemy w związku z COVID-19, to wątpię, że znajdzie się wielu chętnych, którzy w tym momencie wyszłoby na farmy, żeby zbierać ziemniaki. Tym bardziej, że ludzie są odzwyczajeni również od formy pracy fizycznej, tego typu myślę. Bardzo znamienne, że tego typu odezwy ze strony Związków Farmerów i Ministerstw Rolnictwa pojawiły się w wielu krajach w Europie, w Brytanii, we Francji, co bardzo ciekawe, bo to kraj rolniczo-przemysłowy najważniejszy producent rolny na kontynencie, e, unijny i w Hiszpanii. E, no i szparagi niemieckie też proszą gasarbeiterów o pomoc, bo będzie problem. Więc e, i tu są specjalne rozwiązania dla polskich robotników rolnych, e, zwolnienia z blokady granicy, żeby mogli po te szparagi przyjechać. Więc Mamy przed sobą problemy wynikające z tej pandemii i biurokratycznych ograniczeń i są to sprawy mocno realne i dolegliwe, bo plony zbierać można przez bardzo ograniczony czas. Jeżeli to nie zostanie ogarnięte, okiełznane, a nie zostanie, bo biurokracja unijna wiadomo jak działa, no to, no to mamy, że tak powiem wszystkie przyczyny czekające go ograniczenia produkcji rolnej w Europie gotowe. One nie będą bardzo głębokie, bo Europa generalnie cierpi na produkcję żywności strukturalnie ale będą zauważalne, po prostu zostanie ograniczona różnorodność spożycia ze względu na ograniczenia importowe, no i także produkcyjne, bo część potencjalnego urobku zostanie stracona z powodu no, złego zarządzania siłą roboczą i tych wszystkich ograniczeń. No I to, to jest skutek uboczny, nieprzewidziany, a może... Może odwrotnie, może zaplanowany. Nie chciałbym tutaj wyrokować, czy jakieś tutaj zbrodnicze siły przy tym pracują. Ważne jest to, że bezpieczeństwo żywnościowe generalnie na świecie z powodu tej pandemii zostało zachwiane. A do tego dochodzą jeszcze negatywne skutki w ogóle tak zwanych zmian klimatycznych, czyli tego wariującego klimatu, czyli tych zjawisk pogodowych nieprzyjemnych, czyli różnych tajfunów i tam trzęsień ziemi i tym podobnych, wiatrów, nadmiernych opadów, suszy i tym podobnych, które rzeczywiście się nasilają w ostatnich dekadach. Plus szarańca, która przeszła przez Afrykę, Pakistan i doszła do granic chińskich. Jako... pochodna, bo do tego się dokłada, jeżeli są dwa nieszczęścia, to trzecie zawsze się znajdzie. Eee, i przez te poprzednie dwa jakby wyczarowane. I jeszcze trzecie piętro, mianowicie absolutnie chybione polityki Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, WHO i wszystkich tych agentów międzynarodowych, które wprowadzają absurdalne polityki tzw. ochrony klimatu poprzez redukcję paliw tzw. kopalnych no i wpływ klimatyczny, co ma bezpośrednie przełożenie na rolnictwo bo są realizowane różne dyrektywy, w tym unijne, które zmuszają rolnictwo do stosowania nienormalnych praktyk, oszczędności energii, paliwa i tam różnych rzeczy i stosowania specjalnych metod nawożenia i tak dalej, które są kosztowne, pracochłonne i zmniejszają potencjalną zyskowność i dające się osiągnąć rezultaty produkcji rolnej. No, czyli produkuje się większym nakładem mniej, no bo ratujemy klimat. Ok, do tego dochodzi koronawirus i parę innych rzeczy. I od długich miesięcy, kilkunastu, widać w światowych trendach oderwanie się żywności od trendów innych surowców, które tak niechętnie jakby chciały rosnąć, ale niepewne są, bo tak tutaj zagrożenia inflacyjne, ale recesja jednocześnie na horyzoncie gdzieś tam jest widoczna. No i ropa w, tej, w tym gronie surowców wiedzie prym i reszta surowców ruda żelaza i podobne idą w dół. Żywność wyraźnie sobie od tego odstaje, idzie w górę podobnie jak złoto. Dobrze, wracając jeszcze do ropy, chciałbym tutaj wejść troszeczkę bardziej jeszcze na rynek amerykański, ponieważ mamy wieści sprzed tak naprawdę kilku dni dotyczące poziomów amerykańskiego bezrobocia, 3,3 miliona Amerykanów jest zarejestrowanych jako bezrobotnych, pobiera zasiłki, to są wyniki, to jest 5,5% poziom bezrobocia, to są poziomy niewidziane od 2015 roku po części spowodowane koronawirusem. Natomiast dodajmy teraz do tego sytuację jeszcze w sektorze ropy naftowej. 6,5 miliona Amerykanów jest zatrudnionych przez amerykański przemysł wydobycia ropy i gazu, z czego większość z nich zatrudniona jest w sektorze łupkowym. Jeżeli dodamy do tego również ludzi pracujących nie bezpośrednio w tym sektorze, ale w sektorach powiązanych, no to mamy do czynienia już z 20 milionami prac. I teraz cały sektor łupkowy przez bardzo wiele lat był postrzegany w Stanach Zjednoczonych w podobny sposób jak my postrzegamy dla przykładu Elona Muska, czyli jako cudowne dziecko ponieważ były to nowoczesne metody, były to w przeciwieństwie powiedzmy do metod, których używano tradycyjnie, które były głośne, hałaśliwe, trujące środowisko. Przynajmniej tak to przedstawiano, ponieważ wydobycie ropy w sposób łupkowy również ma swoje minusy. W każdym razie od samego początku Ceny ropy, ceny ropy łupkowej były dość drogie porównując do ropy wydobywanej w sposób klasyczny. Natomiast nie było to odczuwalne w sytuacji, kiedy ta ropa była powyżej na przykład 100 dolarów czy w okolicy 90 dolarów. Jednak ze względu na przyrost podaży amerykańskiej te ceny zaczęły spadać. W związku z czym. Rosjanie i Saudowie, to mówimy o sytuacji sprzed kilku lat tak naprawdę, 2015 rok, również zaczęli produkować więcej, więcej ropy. W założeniu miało to uderzyć w sektor amerykańskiej produkcji ropy naftowej, w szczególności w te firmy właśnie łupkowe. Jednak cały sektor zaczął używać nowoczesnych technologii pochodzących z Silicon Valley, z amerykańskich startupów, ciął na czym wszystko było możliwe i rezultat był taki, że sektor przetrwał te najgorsze, ten najgorszy czas dla, dla niego. Natomiast, pyta, natomiast teraz jest pytanie w sumie retoryczne, czy uda mu się przetrwać zaistniałą sytuację, ponieważ Podobnie jak Tesla, przepraszam tutaj za porównanie, nie chcę tutaj fanów Tesli czy jeżdżących Teslą, że Teslą w żaden sposób urazić, ale sektor łupkowy ropy naftowej, on nie tylko jest widoczny przy wydobyciu ropy, ale również jest widoczny przede wszystkim na amerykańskich giełdach, na które wszedł kilka lat temu, i na, dzięki, dzięki czemu udawa, udało zbierać, im, zbierać się całemu sektorowi coraz większe fundusze. No tutaj jest kwestia kolejnego pytania retorycznego: ile z obligacji sektora łupkowego można by w tym momencie uznać za obligacje śmieciowe, czyli junk. W 2019 roku, kiedy ropa naftowa była w okolicach 50 dolarów za baryłkę, Moody's wspominał o 60%. Więc upadek, potencjalny upadek sektora, sektora, tego właśnie sektora, shale, może spowodować, naprawdę poważne reperkusje i konieczność pompowywania przez FED kolejnych miliardów na rynki. No, zapewne tak się stanie, oni to już robią, przecież kupują te obligacje w programie Powella, bo takie okienko zostało otwarte na obligacje korporacyjne, te trochę lepsze, więc te, te, te firmy, które się trzymają jeszcze jako tako, to będą z tego korzystać. I to robią, więc ten okres burzy i naporu będzie trochę dłuższy. To się nie rozegra w przeciągu jednego kwartału. Będzie trwało dłużej, bo musi boleć, bo tutaj mówimy o bilionach, już nie setkach miliardów. To chodzi o biliony, ale skoro mówimy o takich kwotach, to są poważne pieniądze i tu nikt z zarządzów politycznych nie podejmie takiej decyzji ułańskiej albo jak chcesz Jankeskiej, że dobra to jedziemy na żywioł to puścimy, to niech wolny rynek to rozstrzygnie to, to już jest te czasy minęły, teraz jeżeli ryzyko jest liczone w bilionach to takiego ryzyka żaden rząd żaden prezydent nie podejmie będzie gasił to do ostatniej chwili tak długo, jak się uda. Czyli, że pompowanie QE do nieskończoności. Tyle nas czeka w dolarze. No i tutaj kolejne rozczarowanie z, z odkrywcze z mojej strony, co wcale wszystko nie znaczy, że zaraz się zacznie hiperinflacja, jak tutaj Prorocy Armagedonu się rozszaleli, mówią, tak, teraz dzisiaj kupuj wszystko, bo zaraz wszystko podrożeje, bo jest hiperinflacja i tu ostatni moment, bo stracisz życie, tak jak było kiedyś. Jak nie wziąłeś kredytów we frankach, to, to przegrałeś życie. No i tak jak, tak jak teraz, jak nie kupisz teraz mieszkania, to przegrałeś życie, bo ono jutro będzie trzy razy droższe. To jest niestety brednia i absolutna bzdura, bo jesteśmy w trendzie wręcz przeciwnym. Po ropie i po innych surowcach i po tych działaniach awaryjnych Pawela widać, że petrodolar kruszący się, fundament światowego handlu i w ogóle piramidy finansowej świata oznacza kryzys deflacyjny. Deflacyjny, czyli spadających cen, spadających marsz. No i teraz mamy tytaniczną walkę z utrzymaniem tego stanu pozornej względnej stabilności, pompowaniem pozornego kapitału wyczarowanego z powietrza na rachunki bankowe, elektroniczne, żeby utrzymać ten status quo, żeby to się kręciło, żeby nie stanęło w miejscu, żeby nie zamarzło. No bo jak zamarznie, to wszystkich nas uderzy i będziemy i znajdziemy się wszyscy w dziurawej łodzi, która utonie. No i wtedy nie będzie wygranych, bo wszyscy są przegrani w takiej sytuacji. Mm -hmm. Więc nic dziwnego, że wszystkie banki świata centralne w świecie rozwiniętym pompują na wyścigi. I to samo robią obecnie także banki centralne świata rozwijającego się. Bo nie ma innego wyjścia, skoro jest wyścig do zera, no to jest wyścig do zera. I tu wygrywa ten, kto ma słabszą walutę, kto więcej napompuje, bo ma korzystne obroty bieżące. E, czyli to się kiedyś, podczas poprzedniego kryzysu wielkiego, 80 lat temu, nazywało Beggar Die Neighbor Policy. Czyli Czyli no co, uczynienie dziada ze swojego sąsiada, tłumacząc to luźno na polski. Uczyń dziada z sąsiada, bo wtedy się obronisz. Nie ty będziesz dziadem, tylko on. No ale na, na, na średnią i dłuższą metę taka polityka jest zabójcza, jak łatwo zgadnąć. Więc to nie będzie trwało długo, ta męka. No ale dosyć długo, żebyśmy się pomęczyli i mieli nad tym zastanawiać więc z tą ropą to się cieszymy aha, tanie, ceny na stacjach w najchodzącym kwartale są pewne, no są ale nie będzie to wielka dla ciebie pociecha bo będziesz miał inne zmartwienia Dokładnie. więc e, rachunek w sumie wychodzi z tego wszystkiego negatywny bo kruszące się podstawy ładu międzynarodowego niestety oznaczają że nastąpi inny. na jaki? No, tego nam na razie nie mówią. Zauważ. Bo nam wszyscy tłumaczą, słuchajcie, uratujemy. My tutaj działamy, robimy tarczę antykryzysową. My tutaj w Polsce mamy tarczę. W Niemczech Makrela wystąpiła na kwarantannie, mówi, słuchajcie, przestrzegam przed, przed paniką, spokojnie, Ordnung, Jedziemy w uporządkowanym szyku, wszystko będzie dobrze. No i to samo mówią we Francji, Macron i tak dalej, i tak dalej. nawet We Włoszech, które skądinąd ostatnio zerwały obrady Szczytu G szczytu Europejskiego, notabene zwołanego przez, przez internet, czyli w, w formacie wideokonferencji, bo obraziły się na... na, na absolutnie niedowód organizacyjny struktur Komisji Europejskiej, która używa jakichś górnolotnych procesów o otwartych granicach i tak dalej, ale nie, nie będącej w stanie w niczym Włochom pomóc. No, no więc no są w rodzinie rachunki krzywd i obca dłoń ich nie przekreśli. Na linii Be Be Berlin-Rzym są jakieś rachunki do, do wyrównania. Na linii Berlin-Ateny także. Na linii Berlin-Paryż podobno panuje pełna zgoda, ale trzeszczy polityka rolna. Granice są pozamykane na głucho. No więc tak jakby strefa Schengen zawiesiła działalność całkowicie. I w ogóle nic nie słychać z Frontexu, żeby to miało jakiś kres. No bo to jest stadium przejściowe, ale nikt nie wie kiedy się skończy. Zwróć uwagę dobrze na okoliczności, bo granice są pozamykane z każdej strony. Strefa Schengen działa teoretycznie. I nikt nie wie, kiedy stan przejściowy będzie miał swój koniec. Czyli że tak naprawdę nikt nad tym nie panuje. To jest prawidłowa diagnoza. Co będzie jutro, to się jutro wydarzy, bo się musi stać. prawda? Zobaczymy, jak to będzie. Jedno jest pewne. To jest pocieszające, że świat się przy okazji nie skończy, bo skoro Dodgera się nie skończył, no to będzie trwał dalej. I Jakiś plan wyższego rzędu istnieje, bo tutaj nie chwaląc się, że tak powiem, można do nich dotrzeć, do tych różnych kompendiów planistycznych, to one nie stanowią wielkiej tajemnicy, No ale szczegółów tych planów się nie, nie, nie da rozeznać, bo one są rzeczywiście tajne i nam przywódcy światowi jakoś tego nie mówią, że to wiecie, że ta wspólna Europa i tak dalej, to jakoś się wszystko kruszy, ale to zobaczcie tam, o w Stanach to się kruszy, bo o, Trump biega z gorączką i to, bo u nich jest problem, prawda, a nie u nas, tak. No, problem jest wszędzie, ma pod podobne przyczyny, no i Europa słusznie wskazuje tutaj, z cenami że problem leży u podstaw czyli ten petrodolar i ten cały system światowy po prostu dogorywa i kończy okres swojej przydatności użyteczności będzie coś nowego, a co? no takich pytań to w tak zwanym eleganckim świecie nie wypada zadawać, bo to jest mowa nienawiści no jak to? wątpisz w to, że ten świat będzie nadal tak działał jak do tej pory? No, wątpię szczerze, jestem tego w stu pewien. A dowody widzisz codziennie w okienku, w tym ekranie telewizorni, gdzie ci opowiadają o koronawirusie, który jest tak naprawdę przykrywką, wyzwalaczem tej całej sytuacji, przygodnym, przydatnym. Różne są teorie, że został świadomie wywołany jako broń biologiczna, ale jeżeli jest naturalny, to jest doskonałym pretekstem do wykorzystania wprowadzenia tych różnych programów totalnej inwigilacji tak. credit social credit, score na poziomie światowym digital currency, banków centralnych, Pięć, e, radiofonia piątej generacji w internecie, prawda, totalnego nadzoru wszystkiego, cyfryzacja, Ministerstwo Cyfryzacji przecież istnieje od kilku lat, nieprzypadkowo w Polsce. Dlaczego? No bo takie ministerstwa działają na całym świecie, cyfryzujemy wszystko, co, no także waluty. Prawda? No bo jak wszystko cyfryzujemy, to dlaczego nie waluty? No skoro waluty cyfryzo cyfryzowane są na potęgę, no to, to jakby gotówka jest wycofywana z obiegu, tak? To wszystko ma w tym jakiś tam, jakoś w, w, w tym współgra. No tak, bo koronawirus wszystkie te procesy dramatycznie przyspieszył. Mhm. I w kontekście właśnie koronawirusa chciałbym na chwilkę wejść jeszcze do innego kraju nie unijnego, ale z Unią bardzo, bardzo będącego blisko, ponieważ mającego bardzo, bardzo głęboki bilans handlowy z Unią Europejską, a mianowicie Norwegia, o której wspomniałem na samym początku, która pod względem wydobycia ropy naftowej za zeszły rok była na czwartym miejscu za Stanami, Arabią i za Rosją. No i sytuacja aktualna Norwegii bardzo nie sprzyja. Przede wszystkim yy, norweska gospodarka oparta jest przede wszystkim na ropie, na transporcie, na łososiu i na turystyce. Przynajmniej trzy z tych czterech elementów zostały w tym momencie nadwszarpnięte. Mowa tutaj o spadkach głównych norweskich banków, norweskich przewoźników promowych, skandynawskich sieci foteli hotelowych. Więcej na ten temat napisali moi koledzy z bloga Bene, Rbh i Bimen w artykule pod tytułem Norweska kapitulacja. Który, który, który, z, z, z, gorąco, gorąco zachęcam do zapoznania się z nim. Natomiast ja tutaj wyciągnę fragment tylko dotyczący y, sławnego norweskiego państwowego funduszu emerytalnego. To znaczy, krótka historia. W momencie, kiedy na Morzu Północnym odkryto w latach 70. złoża ropy naftowej i gazu, Norwegia, żeby nie wejść w tak zwaną pułapkę holenderską, zdecydowała się utworzyć fundusz, który miał zbierać nadwyżkę kapitału, zatrzymywać ją dla społeczeństwa, a tą nadwyżkę kierować w razie czego w inne aktywa, jak dla przykładu obligacje bądź akcje. Strategia została wypracowana przez Ministerstwo Finansów. Proces inwestycyjny rozpoczął się w 98 roku. No oczywiście akt prawny i pierwszy transfer były troszeczkę wcześniej. No i fundusz aktualnie, no przynajmniej kilka dni temu jeszcze, był posiadaczem, był warty 10 bilionów norweskich koron. Jednak w tym momencie te zyski uzyskane na norweskiej ropie naftowej ze względu właśnie na spadki na akcjach i ogólnie sytuację, którą można powoli nazwać jako zmierzającą do naprawdę dramatycznej, Fundusz traci. Fundusz traci. Norweski bank centralny, przepraszam, rząd ma wspomóc, yy, rząd ma wspomóc yy, firmy krajowe kwotą 280 miliardów koron, czyli circa 25 miliardów dolarów, co może być kroplą w morzu. Norweska korona ostatnimi dniami poleciała, za przeproszeniem, przepraszam za kolokwializm, na łeb na szyję, w stosunku do euro No mieliśmy trend wzwyżkowy, on tutaj tuż przed, yy, przed tym spadkiem to było 10, teraz jest 12,5, więc tutaj mamy deprecjację o, yy, o jedną czwartą. Więc za naszą europejską unijną granicą jest kraj, który dwa razy bodajże już yy, odmówił przystąpienia do Unii Europejskiej w referendum ze względu na limity połowiowe na limity połow, połow, połowowe, i który powoli, powoli wchodzi w bardzo ciężką sytuację, ponieważ należy pamiętać również o tym, że rynek norweski, w szczególności w, ty, w, w Oslo, nieruchomości jest rynkiem jednym z najbardziej przewartościowanych na świecie tak jak tutaj kolega Bener, Behana pisał według wszelkich tak naprawdę dostępnych wskaźników, czyli price-rent ratio pros-income ratio real house price credit to household więc no Norwegowie potencjalnie siedzą na bombie atomowej, która może ich wysadzić i podobnie mowa tutaj o Kanadzie, która również ma spory udział, przepraszam, spory, spory udział ropy naftowej w swoim, w, swoim, w swoim budżecie. Dla porównania dwa kraje, które zapoczątkowały całą tą sytuację na ropie, czyli Rosja i Arabia Saudyjska, no, Saudowie, 85% ich budżetu stanowią wpływy z ropy naftowej. W wypadku Rosji to jest poziom w okolicy 40 kilku procent. Mamy tutaj również statystyki dotyczące funduszów, powiedzmy tych oszczędnościowych, narodowych. No fundusz, a fundusz Arabii Saudyjskiej nie znajdę w tym momencie, ile ma. Natomiast fundusz, jaką ma wartość, natomiast fundusz rosyjski jest bodajże o 1 piątą, czyli o 1 czwartą mniejszy od niego. Przepraszam, nie podam teraz tych danych, tych danych z głowy. Natomiast co w tym kontekście, moje pytanie otwarte... Co w tym kontekście może zrobić Polska i całe nasze Trójmorze? Ponieważ Trójmorze tutaj w polityce Stanów Zjednoczonych traktowane jest w pewien sposób jako bufor, częściowo skierowa oficjalnie skierowany przeciwko, przeciwko Rosji, jako taki element do przepychania się. Natomiast jest to też element, który ma oddziaływać na Brukselę tak, w pewien sposób. Amerykanie, zanim jeszcze rozpoczął się kryzys na ropie, kiedy koronawirus był w powijakach, potwierdzili, że będą inwestować w, w, w, w, trójmorski, w trójmorski sektor energetyczny, około miliarda dolarów. Tutaj zapewne chodziło o rurociągi mające kierować się przykład, z Polski czy z Chorwacji w stronę Ukrainy. No i mamy tak naprawdę sytuację, w której Polska jako kraj, no my skupujemy ropę i gaz, no ropę głównie od, od Rosjan jeszcze, gaz od Stanów Zjednoczonych. Zaczyna się ta dywersyfikacja, ten udział Stanów Zjednoczonych przepraszam, w rynku polskim zwiększać. Natomiast jak nasz region będzie wyglądać w tej całej sytuacji, w tych całych zamieszkach związanych z ropą. Moim prywatnym zdaniem, główną przesłanką, która popchnęła Putina do ogłoszenia, no nieoficjalnego, ale praktycznego, ostrej wojny naftowej z OPEC-iem i zerwania tego cichego porozumienia z kartelem naftowym, i frontalnego w związku z tym zaatakowania petrodolara no jest nic innego niż amerykańskie próby dywersji na ich wewnętrznym podwórku, bo z punktu widzenia Moskwy polski rynek i w ogóle ten nasz region jest wewnętrznym podwórkiem naturalnej ekspansji rosyjskich producentów węglowodorów, Gazpromu i Rosnefti. To są ich naturalne rynki zbytu, bo mają turrociągi i tę ropę od kilkudziesięciu lat, czyli od końca II wojny światowej, pompują nieprzerwanie. I są najtańszym dostawcą, najtańszym źródłem węglowodorów i uważają, być może słusznie, nie chciałbym tutaj tego ostatecznie przecinać, jest gospodarczo i politycznie niezrozumiały, z ich punktu widzenia, niezrozumiała dywersja amerykańska, która z oddali próbuje się wcisnąć klinem w ten układ gospodarczo-naturalny. No bo mamy rurociąg kontynentalny, ropę i naftę tłoczący z Syberii do Europy i Polska znajduje się na tym ciągu i jest naturalnym odbiorcą rosyjskich węglowodorów. Dlaczego to przerywać? i kupować droższą ropę i gaz gdzieś daleko ze Stanów. No, Amerykanie próbują to robić, a my wpisujemy się w ten program z ochotą, bo do tej pory Rosjanie nas wykorzystywali jako folwarki, i dorzucali do tych cen swoich produkcyjnych marżę taką, powiedzmy sobie, polityczną czy też mocarstwową która objawiła się w zawyżonych cenach. Po prostu ten kontrakt stulecia na gaz, za który notabene dzisiaj po wyroku arbitrażu jest komentarz obecny, aktualny z dyrekcji PGNiG, że ocenia wpływy z tego arbitrażu, czyli z tego wyroku w najbliższych miesiącach, w krótkim okresie, bo PGNiG będzie starało się odzyskać te kwoty nadpłacone, za zbyt drogi rosyjski, rosyjski gaz w ilości tam półtora miliarda dolarów. No to będzie jakiś tam zastrzyk gotówki dla polskiego sektora gazowego. Rosjanie oddadzą nam ten haracz imperialny, który pobrali w kontrakcie stulecia podpisany przez łysego premiera i drugiego młodego zdolnego Waldemara Pawlaka. To był ich kontrakt, prawda? Z Gazpromem tutaj mamy taki Jamał 2, budujemy i tu gaz w ogóle bardzo dobrześmy wynegocjowali i płacimy najwyższe ceny w Europie. No i Jakoś nikt nie ściga Waldemara Pawlaka i nie wiesza go na suchej gałęzie za to. Nie zauważyłem jakichś wniosków o Trybunał Stanu i inne rzeczy, tylko jest odszkodowanie przez arbitraż międzynarodowy przyznane PGNiG za te niecne praktyki rynkowe. Czyli coś jest na rzeczy, prawda? I z jednej, i z drugiej strony. Rosja pozycję swoją monopolistyczną na rynku węglowodorów wykorzystywała, ale obecnie z drugiej strony mamy dywersyfikację amerykańską, która przypomina gospodarczą dywersję. I tej dywersji Putin przeciwstawił co? No, kolejny akt dywersji polegający na wojnie cenowej, i wymrożeniu amerykańskich dostawców węglowodorów z europejskiego rynku, szczególnie naszego, czyli w naszym, naszym buforowym terytorium, między wschodem i zachodem, bo właśnie tylko o to toczy się gra, bo że Niemcy będą kupowali rosyjski gaz, to jest pewne, bo mają te rurociągi pobudowane i następny te, ten tranzytowy rurociąg wbrew naszemu sprzeciwowi jest budowany i zostanie dokończony, niezależnie przez kogo. Jeżeli te firmy szwajcarskie, które zrezygnowały z budowy tego nie zrobią, to zrobi to sam Gazprom na własny koszt przy użyciu swoich spółek zależnych. I oni to już oficjalnie powiedzieli, żeby uspokoić swoich wierzycieli, że to ten plan jest realizowany. Najd najdalej, w pod koniec przyszłego roku, e gazociąg jamał 2 zostanie uruchomiony. Będzie druga nitka podnie Morza Bałtyckiego na terenie eksterytorialnym, czyli nikt już nie będzie mógł zgłaszać zastrzeżeń. Niemcy się z tego cieszą, bo wiedzą, że ich przemysł potrzebuje czystego paliwa ekologicznego, gazu ziemnego, prawda? bo chronią klimat planety. Już są z Rosjanami dogadani. I to nieważne, co my zrobimy i co zrobią Amerykanie, ten gaz rosyjski do Niemiec będzie płynął. Chodzi w tej wojnie, jeżeli chodzi o kontynent europejski, w wojnie o węglowodory, w wojnie gazowej i naftowej, chodzi o nasze buforowe terytorium, które zaczęło się bisurmanić i kupować węglowodory ze od Stanów Zjednoczonych. No tak czy nie? Ja pokiwałem głową. No skoro tak, no to tylko o nas chodzi, bo inne kierunki dostaw typu Arabia Saudyjska i Sudan i tam inne kraje afrykańskie i kraje Ameryki Południowej nadal są takimi sami producentami jak, jakimi były, no poza oczywiście sankcjami na Wenezuelę, które też trzeba uwzględnić. Więc tutaj w tej układance światowej się niewiele zmieniło Poza tym, no, że ten region buforowy zaczął się w dużym planie, że tak powiem, bisurmanić Z punktu widzenia Moskwy oczywiście No i Putin zareagował z opóźnieniem, ale bardzo dynamicznie No i skutki tego dynamicznego ruchu kogo dotkną? Takie pytanie retoryczne zadam Dokładnie, dokładnie no cóż, spróbowaliśmy przeanalizować rynki ropy, dać pewne perspektywy, dać troszeczkę szerszy ogląd na sytuację. Tak naprawdę nie mam, nie, nie przygotowałem na dzisiejsze spotkanie żadnej przypowieści, natomiast chciałbym zakończyć je cytatem z Ryszarda Kapuścińskiego. Olej tworzy iluzję całkowicie zmienionego życia. Życia bez pracy, życia za darmo. Ropa naftowa jest zasobem, który znieczula myśli, zaciera wizję, psuje. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, słuchający nas na YouTubie, czy na naszych blogach, zachowają wizję, nie będą mieli znieczulonych myśli i będą widzieli, co dzieje się dookoła nich, ponieważ sytuacja zmienia się z tygodnia na tydzień. Z Rysiem, Kapuchą, to jeszcze jest co najmniej drugie dno, S -s -s sądując jego życiorys co należy mieć na, na uwadze. No ale cytat myślę, że pasował. Bardzo cenny, no bo przecież facet był na wiele sposobów, że tak powiem, doświadczony i nieprzypadkowo się w Afryce bardzo mocno otłuki w trzecim świecie i miał bardzo szerokie spojrzenie otwarte na świat, no bo był wszędzie tam jako reporter wysyłany. Więc no, można się od niego czegoś dowiedzieć, no ale trzeba jeszcze znać różne te niuanse, prawda? No bo świat nie jest jednowymiarowy i płaski, jak mówią głosiciele teorii płaskiej Ziemi. Hmm, to jest. Dobrze. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Kłaniamy się.